Cele kontraprocesy, czyli jak być skutecznym oraz uniknąć wypalenia i braku motywacji. Niniejszy wpis dedykuje wszystkim, którzy odczuwają brak motywacji, wypalenie, a chęć do działania osłabła na rzecz frustracji z powodu słabych wyników lub zbyt odległych wyników, a zaryzykuje twierdzenie, że jest takich osób całkiem sporo. Jakiś czas temu, podczas chwilowego pobytu w mentalnym dołku, Miałem bardzo ciekawą rozmowę z moim wspólnikiem i przyjacielem. Trochę filozoficznie zaczęliśmy zastanawiać się, co takiego powoduje, że idziemy do przodu i nam się chce, a co wręcz przeciwnie wzbudza poczucie wypalenia i niechęć do wstawania z łóżka. Tomasz, czyli ten mój wspomniany wspólnik i przyjaciel, opowiedział mi taką historyjkę o dwóch ludziach pracujących w ramach tego samego dużego projektu. Takim projektem dla przykładu mogłaby być nie wiem, rozbudowa sieci wodociągowej w dużym mieście. Jeden z tych ludzi to szef projektu ogarniający całość, a drugi to operator koparki kopiący dziury w ziemi. I mamy taką sytuację, że ten szef czuje się wypalony, nic mu się nie chce, yy, miewa stany depresyjne, a kłopot jest w tym, że on po prostu nie widzi z dnia na dzień postępu w ramach swojego projektu. Z jego poziomu nie widać tego, że ktoś inny tylko jednego dnia wykopał 300 metrów rowu. Z punktu widzenia szefa sprawy ciągnął się w nieskończoność. Nuda. Z drugiej strony ten gość w koparce, wychodząc po zakończonym dniu pracy do domu, ogląda się za siebie, patrzy na wykopany rów i myśli sobie o kurwa, ale wykopałem kawał dziury. Jest sukces? Jest progres? No jest. No, i teraz kult dużych celów. No, żyjemy w czasach kultu wielkich celów. Dzisiaj wypada mieć ambitne zamiary, wypada mieć wielkie marzenia, zaś ich nieposiadanie jest postrzegane jako mało seksowne, mało rozwojowe. Dlatego uczymy się zamieniać marzenie na cele, uczymy się definiować te cele w odpowiedni sposób. No i istnieje niejedna metoda określania celów, jedna jest bardziej sza od drugiej, a cele można stawiać bowiem poprawnie albo zupełnie niewłaściwie. I teraz niektórzy trenerzy rozwoju osobistego uczą, że cele należy codziennie pisać w specjalnym zeszycie, naklejać na lodówce i robić różne inne rzeczy po prostu po to, żeby mieć ciągle je przed oczami. Aby się tego wszystkiego nauczyć, chodzimy na szkolenia za niemałe pieniądze, na których specjaliści uczą nas pracy z celami. Sarkazm trochę zamierzony, bo tuż po skończeniu studiów miałem ambitne i mięchiste cele życiowe postawione zgodnie z najlepszymi praktykami pochodzącymi od świetnych szkoleniowców. I dzięki temu dokładnie wiedziałem, co będę miał, kim będę, kiedy będę miał 30 lat. I pamiętam te 30 urodziny, kiedy wspólnie z moim ówczesnym najlepszym kolegą siedzieliśmy przy flaszce i roztrząsaliśmy w rozpaczy i depresji wszystko to, co nam do tej pory w życiu nie wyszło. A dzisiaj mam takie kawałki życia, gdzie mogę powiedzieć, że odniosłem duży sukces. No i są też takie, gdzie pomimo starań intensywnych i długoletnich jestem w czarnej dupie. I dlaczego jest tak, że cele nie działają? Ja celowo piszę, nie działają w cudzysłowie, bo to nie jest tak, że stawianie sobie celów jest bez sensu. Ja jestem ogromnym zwolennikiem posiadania marzeń, celów i ich realizowania. Z tym, że nieco bym skorygował podejście do tematu, bo jest mnóstwo ludzi dookoła, o których ciśnienie i kurw podnosi się za każdym razem, kiedy uświadamiają sobie, że pomimo ciężkich starań cel nadal jest cholernie odległy. Czy daleko jeszcze? Ten śródtytuł jest inspirowany sytuacją właśnie yy, samochodową, kiedy dzieciaki siedzące na tylnym siedzeniu po 15 minutach podróży, która będzie trwała godzin 8, zaczyna pytać, czy daleko jeszcze tato? No i takie pytanie po prostu zadają przez całą podróż, bo są sfrustrowane tym, że tak, bardzo jeszcze daleko jest do celu. No i uświadomiłem sobie, że względem tych celów, którymi miałem przez lata oklejaną lodówkę i które, jak kretyn pisałem codziennie w tym zeszycie, odczuwam jedynie narastającą frustrację. Odległość po prostu pomiędzy miejscem, w którym jestem dzisiaj, a moją ziemią obiecaną jest ciągle duża, nie jestem zmotywowany wielkimi celami, wręcz przeciwnie. Koncentracja na celu na przykład poprzez codzienne ich wypisywanie w zeszycie prowadzi bowiem do ciągłego sprawdzania, jak daleko jeszcze do celu. To jest odruch, a ponieważ jest dość daleko, powstaje frustracja. Ta z kolei, jeśli trwa odpowiednio długo albo zbyt często się powtarza, staje się nawykiem, a nawyk odczuwania frustracji zabija motywację i przekształca się w uczucie, wypalenia, w skrajnych przypadkach depresja, tego nie chcemy. Olśnienie przyszło podczas mojego drugiego ranmagedonu i tu dla mniej wtajemniczonych ranmagedon to jest taka forma aktywności fizycznej, gdzie ludzie płacą pieniądze za to, żeby móc wytarzać się w błocie i generalnie spuszczają sobie niezły wpierdziel, twierdząc przy tym, że świetnie się bawią. Dla jasności ja też bardzo lubię takie zabawy, dlatego biegam w ranmagedonach. I to była moja pierwsza wycieczka na Magedon Classic, czyli 12 km i 50 przeszkód. No i to nie jest niby aż tak dużo, no ale po pierwsze, ja nie byłem w tym czasie zbyt wybieganym gościem. Po drugie, teren był wyjątkowo trudny i tak gdzieś koło trzeciego kilometra tej, tej zabawy zdałem sobie sprawę, że 12 km w takich warunkach jest nie do zrobienia dla mnie. Po prostu nie dam rady, to są dopiero 3 km, a ja już tutaj ledwo żyję. A potem zrobiło się jeszcze więcej pagórków, jeszcze więcej błota, jeszcze więcej wody. I w którymś momencie dość szybko złapałem się na tym, że jestem w pełni skoncentrowany na jednej tylko prostej rzeczy, czyli na kolejnym, najbliższym kroku. Bo jeśli źle postawię tą nogę, no to spadnę ze skarpy albo tam zrobię sobie kuku. I to myślenie o 12 kilometrach, do których było tak daleko, zupełnie się schowało pod warstwą koncentracji na tym najbliższym kroku. Reszta z tych 12 kilometrów przeleciała dość szybko, a satysfakcja, która pojawiła się yy, po fakcie, krążyła w moich żyłach jeszcze przez dobrych kilka dni. I dotarło do mojej mózgownicy, że to jest brakujący element, którego potrzebuję, że to rozwiązanie, które jest mi potrzebne, polega na tym, by odkleić się całkowicie od celu końcowego, odkleić umysł od celu końcowego po to, by całkowicie zająć się procesem, czyli tym kolejnym krokiem we właściwym kierunku. Że to, co jest mi potrzebne, to seria małych etapów, po których będę wiedział, że jestem dzisiaj nieco dalej niż byłem wczoraj. I teraz analogie, czyli takie sytuacje naturalne, życiowe, nad którymi się w zasadzie nie zastanawiamy, gdzie ten cel jest znany, ale się na nim nie koncentrujemy, ponieważ w naturalny sposób proces pochłania nas na tyle mocno, że na to rozpraszanie się już nie wystarcza pamięci operacyjnej i dzięki temu zbliżamy się do celu szybko i znacznie większą, ze znacznie większą pewnością. I na przykład, kiedy jadę samochodem do odległego miasta, nie muszę sobie oklejać lodówki pocztówkami z miastem, do którego się wybieram. Prowadząc auto, jestem skoncentrowany na tym, co widzę przed maską, omijam dziury, omijam korki, wyprzedzam, przejeżdżam przez skrzyżowania i w świadomości mam wyłącznie to, co jest w zasięgu wzroku, to, nad czym tu i teraz mam kontrolę. Inna taka analogia to żeglarstwo. Na przykład na Mazurach wypływając z Giżycka yy, wiem, że wieczorem zamierzam być w Mikołajkach, ale aby tam trafić ja nie potrzebuję wizualizować sobie portu docelowego w świetle zachodzącego słońca. Zamiast tego po prostu koncentruję się na korygowaniu kursu względem wiatru, omijam przeszkody, reaguję na zmienną pogodę, wybieram szoty, luzuję szoty, ubieram sztorm jak gdy pada deszcz, Zdejmujesz tormia, gdy wychodzi słońce, a kiedyś nawet zrobiłem podczas rejsu taki graficzny post mówiący, że żeglarstwo to jest jeden z najlepszych sposobów na bycie tu i teraz. Jak chcesz zobaczyć ten graficzny post, to wejdź na bloga mojego, na tekstową wersję tego wpisu. Tam ta grafika jest zamieszczona. I generalnie jest mnóstwo takich aktywności, gdzie właśnie to działa w naturalny sposób. Czyli odklejasz świadomość od końcowego celu, by ją całkowicie wypełnić kolejnym krokiem, kolejnym zakrętem, kolejnym ruchem, kolejnym powtórzeniem, kolejną serią, kolejnym kilometrem, kolejnym czymś, z czym masz bezpośredni fizyczny kontakt, tym, na co możesz w danym momencie wpływać, z czym masz kontakt za pomocą któregoś ze swoich zmysłów. I im trudniej, tym łatwiej zauważyłem pewną interesującą zależność. Otóż im więcej uwagi wymaga tu i teraz, tym łatwiej jest odkleić uwagę od ciągłego sprawdzania, jak daleko jeszcze do celu. Im bardziej ten proces jest zajmujący, angażujący świadomość, tym łatwiej jest posuwać go do przodu. Czyli innymi słowy, im jest trudniej, tym jest łatwiej. Jak pozbyć się frustracji spowodowanej dużą odległością do celu? I tu się odniosę do własnego doświadczenia w temacie, w którym twierdzę, że odniosłem sukces, a polegał na tym, że w wieku średnim jestem nadal człowiekiem młodym i w pełni zdrowym. Mój organizm jest o co najmniej 10 lat młodszy niż pokazuje na to mój PESEL. No i kiedy kilkanaście lat temu, około 30 roku życia, podejmowałem świadomą decyzję o tym, że będę prowadził zdrowe życie, odżywiał się świadomie, stosował suplementy i tak dalej, nie byłem wtedy skoncentrowany na efekcie końcowym. To znaczy, ja nie miałem szczegółowej wizji tego, jak będę wyglądał i się czuł, mając cztery dychy i więcej na liczniku. Za to dość łatwo jest na bieżąco się zorientować, że zjedzenie sałatki jest lepszym pomysłem w kontekście zdrowia niż zjedzenie Macburgera, A to właśnie w kontekście zdrowia oznacza bycie tu i teraz. Bo nad tym, co dzisiaj wkładasz do ust, teraz zjadasz, czy teraz zamierzasz wypić czy zjeść. Masz kontrolę i możesz odpowiedzialnie wybrać pomiędzy czymś korzystnym dla zdrowia, a jakimś badziewiem, które y, zaśmieci Twoje ciało. Y, oczywiście, że trzeba wiedzieć, jaki ma być ten wynik. Tak? Czyli wizja końca powinna być znana. Y, w każdym temacie, w którym chcesz coś osiągnąć, innego niż masz obecnie, narysuj sobie to, czego chcesz, określ, co chcesz mieć. Następnie potrzebujesz określić, co trzeba zrobić, co musi się wydarzyć, aby ten wynik stał się rzeczywistością. I teraz co z tego powinieneś zrobić sam, jakie może nawyki warto sobie nowo wykształcić, jeżeli coś ma być wykonywane regularnie z dużą intensywnością czy częstotliwością. A co potrzebujesz, by inni zrobili, co potrzebujesz zdelegować. Czyli potrzebujesz listy takich podstawowych ruchów zbliżających Cię do wyniku. Tak? Czyli potrzebujesz wiedzieć, jaki proces trzeba zrobić przez jakiś czas. A następnie, dosłownie, zapominasz o tym wyniku końcowym, nie zaprzątasz sobie nim świadomości, po to, by skupić się całkowicie na podstawowych ruchach, a tak naprawdę to nawet tylko na jednym, następnym, kolejnym, najbliższym ruchu. I od czasu do czasu sprawdzasz progres, sprawdzasz, jak Ci idzie, ale tylko na tyle, ile trzeba, żeby upewnić się, że przesuwasz się we właściwym kierunku, albo ewentualnie dokonać jakiejś korekty, a potem znowu wracasz do koncentracji na kolejnych ruchach. Czyli zachowujesz się trochę tak, jak człowiek idący po linie, który od czasu do czasu rzuca okiem na przeciwległy koniec liny, ale na bieżąco jest absolutnie skoncentrowany na kolejnym postawionym kroku. Zadawaj sobie regularnie dwa pytania. Pytanie pierwsze... Czy to, co zamierzam zaraz zrobić, zbliża mnie do wyniku? Czyli, czy to, czy zamierzam zjeść teraz, pączka zbliża mnie do wizji całkowicie zdrowego człowieka, czy może nie? Dwa, co mogę zrobić teraz, a co przesunie mnie w wyniku, w stronę wyniku, którego chcę. I teraz, jeśli odpowiedź na pytanie pierwsze zbliża jest tak, zbliża to, co zamierzam zrobić, zbliża mnie do wyniku, robisz to. W przeciwnym razie szukasz odpowiedzi na pytanie numer dwa, czyli co w takim razie mogę zrobić, a co zbliży mnie do tego wyniku. I czy to działa w każdej dziedzinie życia? Nie mam pojęcia, czy w każdej, z całą pewnością działa w temacie zdrowy po 40 oraz kilku innych, których doświadczyłem. Działa na pewno w odchudzaniu, profilaktyce zdrowia, sporcie. Ja nie widzę jednak żadnego powodu, dla którego ta koncentracja na kolejnych krokach zamiast na wyniku miałaby nie zadziałać na polu biznesu, kariery czy jakiegokolwiek innego kawałka życia, w którym zamierzasz coś zmienić. I tu przykład konkretnego procesu odchudzanie. Wynik, jaki chcę osiągnąć, jest łatwy do określenia. Chcę być szczupły. Czy potrzebuję wiedzieć dokładnie, ile kilogramów zamierzam ważyć i ile centymetrów ma mieć mój biceps? Ja śmiem twierdzić, że niekoniecznie. Wystarczy, że wiem, że chcę dobrze wyglądać, chcę mieć płaski brzuch wyraźnie zarysowane mięśnie i przy tym dobre samopoczucie. I proces, który do tego prowadzi, składał będzie się z trzech elementarnych ruchów. Pierwszy – zjadać mniej kalorii niż zużywasz. Drugie – zjadać więcej białka i warzyw, a mniej węglowodanów i cukru. Trzy – ruszać się regularnie w trybie cardio. To wiedząc, możesz w pełni oddać się procesowi, zapominając kompletnie o wyniku. Setki razy w ciągu dnia możesz odnieść mały, ale znaczący sukces. Za każdym razem, gdy zamieniasz ciastko na warzywo, hamburgera na rybę, Coca-Colę na wodę, kiedy idziesz schodami, zamiast jechać windą, kiedy idziesz na spacer z psem, zamiast oglądać na kanapie serial, w każdej takiej sytuacji przesuwasz się chociaż kilka centymetrów w stronę szczupłej sylwetki. Rób co należy, a za kilka tygodni będziesz wyglądać znacznie lepiej. Nie musisz się codziennie ważyć, nie musisz się w pasie mierzyć po każdym treningu. Rób co trzeba, a będą efekty. To jest pewne. Będziesz się też znacznie lepiej czuć. I odniesienia. Czyli e, zdaję sobie sprawę, że ja nie odkrywam tym wpisem Ameryki, że nie jestem pierwszym, ani pewnie ostatnim człowiekiem drążącym ten temat. Teoretycznie sprawa jest prosta i opisana już setki razy. Zaś praktycznie jest tak, że wokół nas jest pełno ludzi sfrustrowanych brakiem efektów i postępów w tym, co w życiu robią. Wszak mnie samemu dojście do powyższych wniosków zajęło ze 20 lat dorosłego życia, a kolejnych kilka lat, kolejne lata będę spędzał na przekonywaniu się, czy te wnioski działają. I dopiero po tych jakże rewolucyjnych i odkrywczych przemyśleniach uświadomiłem sobie z uśmiechem na ustach, że to wszystko już gdzieś było, że już to widziałem, czytałem, słyszałem, a poniżej kilka odniesień, gdzie autorzy mówią dokładnie o tym samym, tylko po prostu mówią innym językiem, w inny sposób. Eee, ale te odniesienia są dla mnie potwierdzeniem słuszności przemyśleń, bo tak. I dodatkową zachętą, by zastosować tą metodę na większą skalę. No cóż, bo jeśli zadziałało to w kilku tematach, prawdopodobnie zadziała też w innych. I pierwsze odniesienie to właśnie być tu i teraz. Takie stwierdzenie, które na pewno słyszałeś setki razy, tylko co to właściwie oznacza? Czasami jakieś twierdzenie wydaje się zbyt proste, aby było prawdziwe, a skoro tak, to albo tej wiedzy nie stosujemy, bo właśnie wydaje się zbyt prosta, no albo po prostu musimy sobie to skomplikować sami. I być tu i teraz według takiej definicji, którą sam sobie na własny użytek stworzyłem, oznacza zajmować się tylko i wyłącznie tym, z czym masz bezpośredni kontakt za pomocą któregoś ze zmysłów tym, co możesz w danej chwili kontrolować, zrobić lub wpłynąć na coś w jakiś sposób. Drugie odniesienie to metodologia GTD, czyli Getting Things Done, metoda zarządzania sprawami, zadaniami, rozpowszechniona przez Davida Allena, autora książki Getting Things Done, czyli sztuka bez, bezstresowej efektywności. Tak, Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności. I teraz nie jest miejsce, ani czas, by omawiać tę metodologię. Możesz się jej nauczyć z książki. Powiem tylko, że ta metoda radykalnie zmieniła moje samopoczucie i poziom skuteczności. Mam więcej spraw pod kontrolą, a pomimo to mam spokojniejszą głowę i serdecznie polecam, rekomenduję używanie tej metody. Można się nauczyć z książki plus trochę praktyki. I teraz u podstaw metody GTD leży właśnie koncentracja na kolejnych krokach. W ramach tzw. projektów. Gdzie projektem jest właśnie ten wcześniej opisywany, pożądany efekt końcowy. W myśl metody GTD projektem jest każdy efekt, którego osiągnięcie wymaga więcej niż jednej fizycznej czynności, czyli na przykład yy, projekt dobrej spędzenia popołudnia w kinie w dobrej atmosferze yy, jest myśl metody GTD projektem, bo trzeba sprawdzić repertuar kina, trzeba zaplanować wyjście, trzeba się ubrać, trzeba znaleźć miejsce do parkowania, trzeba wykonać szereg czynności, żeby do tego efektu końcowego doszło. I teraz często w metodzie GTD sam ten efekt czy proces jest gdzieś opisany osobno, czyli nie rozpisuje się wszystkich etapów projektu w notatniku, w którym masz metodę GTD, ale gdzieś na zewnątrz jest po prostu opis projektu w notatkach, w aplikacjach, w jakichś mapach myśli, w jakimś archiwum, tam gdzie trzymamy informacje, a z dnia na dzień dokonujemy wyboru kolejnych kroków po prostu w ramach tego procesu i chodzi właśnie o to, by uwaga była skupiona na kolejnych krokach. Następne odniesienie to 7 nawyków Coveya. Znasz 7 nawyków skutecznego działania Stevena Coveya? Super. To klasyka gatunku, prawdziwa Biblia osobistej skuteczności. Ja sam zastanawiam się, dlaczego zajęło mi kilkanaście lat, by zrozumieć, o co chodziło Panu Kowajowi i chyba nie tylko mnie zajęło to tak długo. Pierwszy nawyk Kowaja to zaczynaj z wizją końca. Nigdy nie miałem wątpliwości, że jest to dobra praktyka, że warto wiedzieć, jak ma wyglądać ten efekt, który chcę osiągnąć. Drugi efekt, drugi nawyk, Koweja, to bądź proaktywny. Być może mój umysł też przez lata był zbyt prosty lub zbyt zajęty, by w pełni zrozumieć to sformułowanie. Bądź proaktywny oznacza mniej więcej to samo co rusz dupę. Innymi słowy, zrób to, co możesz teraz, byle zrobić to we właściwym kierunku. A nawet trzeci, według Koweja, to rób rzeczy najważniejsze. W oryginale First things first. Czyli innymi słowy, wybieraj takie działania, które najskuteczniej przesuwają Cię w stronę wizji końca, czyli tego, co chcesz. No i teraz pora na podsumowanie. O, ciągła koncentracja na ambitnym i odległym celu może prowadzić do frustracji. A w dłuższej perspektywie do poczucia wypalenia i depresji. Jeśli bowiem nagroda jest zbyt odległa, przestaje działać motywująco. Dlatego... Poddaję w wątpliwość powszechnie używane strategie i techniki osiągania celów i pracy z nimi, a w szczególności te z nich, które zakładają codzienne skupianie uwagi, tak? czyli ciągłe wypisywanie lub, ciąg lub inne uwagi lub inne formy ciągłego skupiania na nich uwagi. Przynajmniej w moim życiu, jak dotąd, to po prostu nie działa, nie sprawdza się. A jeśli twoje doświadczenia są podobne, zachęcam, by spróbować podejścia odwrotnego. Podejście odwrotne to jeden określenie, pożądanego wyniku, czyli wizja końca, po to, by następnie dwa, traktować go jako ogólny kierunek, w którym zmierzasz. Zaś na bieżąco, dzień po dniu, trzy, całą uwagę poświęcasz na to, co w obecnej chwili możesz zrobić, a co przesuwa się w kierunku tego celu. Dzięki temu za każdym razem po wykonaniu kolejnego kroku, kiedy obejrzysz się za siebie, zobaczysz postęp. I zamiast frustracji z powodu tego, że do Twojego miliona na koncie Ciągle brakuje Ci jeszcze 995 tysięcy. Będziesz odczuwać zadowolenie z faktu, że masz o 100 zł więcej niż miałeś wczoraj. No i na koniec e, usprawiedliwiam się, że sam tego wszystkiego nie wymyśliłem. E, facet, który szturchnął mnie w mózg ostatnio na tyle skutecznie, że poskładałem to sobie do kupy, jest Rafał Mazur. Trener pomagający ludziom w byciu bardziej skutecznymi. I polecam Ci szczerze lekturę jego bloga zen.jaskiniowca.pl Powtarzam, zen.jaskiniowca.pl ciągiem pisane. Oraz jego programy audio pod tytułem Motywacja bez motywacji. Drugi to Bez wstyd", czyli od wstydu do wolności. I trzeci program, który jest absolutnym hitem to Uwolnij zakładnika. Wszystko to dostępne jest na stronie Rafała www.zeniaskiniowca.pl Drugim takim yy, yy, źródłem inspiracji była książka Efekt kumulacji. Efekt kumulacji autor Darren Hardy to jest taki bardzo praktyczny poradnik pomocny w uświadomieniu sobie, że każdy budynek składa się z cegiełek że każda wielka rzecz składa się z wielu malutkich jest tam o nawykach, jest o procencie składanym i jest o tym jak to wszystko zastosować w praktyce też serdecznie rekomenduję po trzecie, książka pod tytułem Siedem nawyków skutecznego działania. To autor właśnie wspomniany wcześniej Steven Covey. Prawdziwa Biblia efektywności osobistej. Napisana już spory kawałek czasu temu, ale ciągle aktualna. I po czwarte tutaj. Uśmiech na mojej twarzy w stronę jednego z moich wspólników i przyjaciół. Swobodna interpretacja siedmiu nawyków kowej" Autorstwa mojego wspólnika Rafała to właśnie on przetłumaczył frazę be proactive, czyli bądź proaktywny, jako róż dupę, która według moich y, obserwacji do wielu ludzi trafia znacznie skuteczniej niż oryginał. Rafał nie napisał jeszcze żadnej książki, ale myślę, że to tylko kwestia czasu. A jeśli nie masz czasu na długie czytanie, szczerze Ci rekomenduję zeniaskiniowca.pl i nagrania Rafała Mazura to jest taki koncentrat, samo gęste, który pomoże ruszyć z miejsca i utrzymać się na drodze. A jeśli w Twoim odczuciu ten wpis jest wartościowy, to nagranie jest wartościowe i pomocne, napisz proszę komentarz jakiś, napisz co o tym sądzisz, w jaki sposób się z tym zgadzasz albo się nie zgadzasz i koniecznie podaj dalej na swoich mediach społecznościowych pod wersją tekstową. Tego wpisu są przyciski służące do udostępniania. Yy, tymczasem bardzo Ci serdecznie dziękuję za czas i uwagę. I cóż, do zobaczenia niebawem. Kłania się Dariusz Młynarski. Blog www.dariuszmłynarski.pl Do zobaczenia, do usłyszenia.